ale ja nie. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam tobie, iż dziś, tej nocy, pierwej niż dwakroć kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tem więcej mówił, bym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie. Toć też i wszyscy mówili. I przyszli na miejsce, które zwano Gietzemane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 Nie znam człowieka tego, o którym mówicie. Tedy powtórę kur zapiał i wspomniał Piotr na słowa, któremu był powiedział Jezus, iż pierwej niż kur dwa dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy płakał.